Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy mieli w swoim życiu poukładane priorytety. Bo jak my mamy niepoukładane priorytety, to jak my jesteśmy ludźmi, którzy mają zachwiania w Czyli my nie rozróżniamy, które rzeczy są ważne, a które są mniej ważne. Tak naprawdę my po prostu e, zajmujemy się rzeczami mniej ważnymi, a ważne zostają na później. E, i, w, I w ogóle tak jest we wszystkim, bo dokładnie tak samo właśnie że jest sprawa z wiarą. Zaczynamy, wier próbujemy wierzyć o to. ludzie mówią, wierzę, ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę pastorze, a, a, a to się nie dzieje. Ja mówię, przede wszystkim jest tak, że jak w coś się wierzy, to się dzieje to jest, to jest w ogóle pierwsza podstawowa sprawy oczywiście jest czas oczekiwania może być czas oczekiwania Ostatnio słyszałem wspaniałe świadectwo u, um, u, w kościele Betel to świadectwo mówił pastor Bill Johnson i on mówił e, ba, bardzo fajną rzecz, że był u, u, u nich człowiek człowiek, który był przez rok czasu bezrobotny bezrobotny mm, w Stanach Zjednoczonych to jest, naprawdę trzeba się postarać, żeby być tak robotny w Stanach Zjednoczonych jeżeli jest się Amerykaninem, ma się wszystkie dokumenty, zna się język, jest się normalnym, zdrowym człowiekiem, to nie mieć pracy w Stanach Zjednoczonych w dzisiejszym czasie to jest po prostu rzecz dziwna, przynajmniej troszkę można powiedzieć, że dziwna. Teraz kiedy, kiedy, on, e, kiedy on się starał o pracę, tej pracy nie mógł mieć, poza tym on nie był też w kościele, który, e, który nie dałby mu prawidłowego nauczania. Kościół pastora Bill'a Johnsona jest kościołem pełnej Ewangelii, jest kościołem wiary. Ludzie są prawidłowo uczeni, prawidłowo prowadzeni. To jest po prostu jeden z czołowych kaznodziei, który w tej chwili niesie też prawdę. Więc, e, więc nie było żadnych podstaw do tego, żeby facet nie miał pracy. Dwa! Facet nie był w stanie jakiegoś grzechu, nie był w stanie niewiary, ponieważ on miał wiarę, on wierzył. On wiedział, jak się modlić. Modlił się rok czasu, wierzył o pracę No i nie dostawał pracy, nie miał pracy Gdzie nie pożył porażka? Gdzie nie pożytł porażka? Ale co się działo przez ten rok? Przez ten rok, słuchajcie, on był, on w, ogóle był w takich opach finansowych, że go Kościół karmił, Kościół go gościł Kościół, że tak powiem, on żył na garku Kościoła Czasami trzeba e, e, w taki sposób postępować i ludzie tak mają no Na rok czasu jest to długo, żyć na garku Kościoła e, Natomiast e, On cały czas, kiedy się modlił o pracę i nie dostawał tej pracy, przychodziły mu różne pomysły do głowy, różne projekty mu się pojawiały w głowie. One były absurdalne często, one były takie dla niego dziwne, ale on zapisywał te wszystkie rzeczy, które przychodziły mu do głowy. On zapisywał, zastanawiał się nad nimi. I słuchajcie, po roku czasu on coś wynalazł. On coś wynalazł. Wynalazł coś i on to opatentował. I on miliony dolarów zaczął zarabiać. Przez rok czasu facet wierzył o pracę, natomiast w jego przekonaniu ta praca, to miało być coś, co on teraz zacznie robić gdzieś u kogoś, czy też założy jakiś swój biznesik, tak? Natomiast on modląc się o tą pracę, dostawał pomysły. Te pomysły spisywał, one były nieracjonalne, one nie były do zrealizowania przez niego, ale on je spisywał, on coś tworzył. W pewnym momencie on był w stanie już to e, e, złożyć do kupy. I okazało się, że, że on coś wymyślił, coś wymyślił, jakiś patent wymyślił. On opatentowuje jakąś rzecz, produkt, jakiś jakiś system prawda? i zarabia na tym miliony dolarów. Staje się milionerem w bardzo krótkim czasie. Tak, tak bywa. Tak bywa, ale to nie jest częste. Inaczej, nie, nie jest to często słyszane. Tak to bywa. Zazwyczaj natomiast, a jesteśmy, pamiętajmy, żyjemy w systemie zazwyczaj. My nie żyjemy w systemie, że zdarzy się coś niesamowitego. To jest bardzo ważne, żebyśmy tak rozumieli. Tylko żyjemy w systemie zazwyczaj. Tu i teraz żyjemy. I nasza wiara musi dotyczyć tu i teraz. I istnieje w Biblii coś, co się nazywa miara wiary. I my mamy miary wiar naszej. I my wierzymy. I teraz. Co Bóg rozumie przez, przez stwierdzenie, że mamy miarę wiary? My musimy wierzyć wedle priorytetów Bożych, bo wiara wedle innych priorytetów, czy też pomieszanych priorytetów nie będzie przynosiła nam rezultatu. Na przykład ktoś nie jest w stanie wierzyć o rzeczy podstawowe, a próbuje wierzyć o rzeczy wielkie. I mówi do mnie tak, ja mam wielką wizję. Opowiedz mi o swojej wielkiej wizji i on mi opowiada, Zamierzam robić to, to, to i tamto, Hallelujah, brother, rób to, ale co Ty posiadasz na dzisiaj? No na dzisiaj nie mam co do garka włożyć, pięknie, pięknie masz, a może przyjacielu pięknie by było rozwijać dalej swoją wizję z pełnym żołądkiem? A może to jest tak, że Bóg by chciał, żebyś miał pełny żołądek, a może Bóg by chciał, żebyś zaczął wierzyć wedle Jego priorytetów, krok po kroku. Przepraszam, ja mam dwoje dzieci, mamy dwoje dzieci, córka ma 7 lat, syn ma 17 lat, córkę uczymy w domu sami, znaczy że ona uczy, syn się uczy w szkole, jest w pierwszej klasie liceum. I cały czas widzę jedną rzecz, jeżeli chodzi o naukę, że nauka jest progresywna, krok po kroku. Sara jeszcze do niedawna nie umiała czytać i nie umiała pisać, tak? Ale przez ostatnie miesiące nauczyła się czytać i nauczyła się pisać. Kiedy widziałem, jak moja żona ją uczy, widziałem uczyła jej małych literek, większych literek, najpierw jedne cyferki, potem następne i nasza córka wskutek tego nauczyła się czytać i pisać. Sara dzisiaj jest w stanie sama sobie czytać zadania, jest w pierwszej klasie, sama je sobie czyta, sama je opracowuje, sama je rozwiązuje. Prawda? Więc widzimy progres, ale ten progres był jaki? Krok po kroku. Widzicie? Bóg chce, żebyśmy zrozumieli Jego priorytety. I będziemy dzisiaj mówić o prawdziwej wadze. I wielu ludzi może was chcieć wprowadzić we fałszywą wagę. I spotkacie wielu ludzi, którzy będą chcieli, abyście mieli fałszywą wagę w swoim życiu żebyście źle rozważali rzeczy. Jednym z patentów diabła jest złe rozważanie rzeczy. Złe rozważanie. Złe zrozumienie i podciągnięta do tego teologia. Teologia. Ludzie bez przerwy popełniają błędy i dorabiają do tego swoją teologię. To jest niesamowite. Wiecie, jeden z najlepszych nauczycieli ostatnich czasów, brat Kenneth Hagen, kiedy on powiedział taką bardzo ładną rzecz. On powiedział tak. Jeżeli ja czegoś nie wiem, tak, to zasiadam w miejscu pytającym. Po prostu. Nieważne, że mam wielką służbę. Nieważne, że 50 lat Bogu służę. To było w momencie, kiedy on już 50 lat był w służbie. To jest nieważne. Nieważne, że zbudowałem z Bogiem imperium. Ale kiedy ja czegoś nie wiem to zasiadam w miejscu pytających. Bo Słowo Boże mówi tak, że co jest jawne, to jest jawne, a co jest ukryte, należy do Pana. A więc rzeczy ukryte należą do Pana. Ja na przykład, kochani, nie zamierzam w swoim życiu szukać rzeczy ukrytych. Wiecie czemu nie będę szukał rzeczy ukrytych? Bo jest wiele rzeczy jawnych! Ja nie będę się dzisiaj zastanawiał, dlaczego ktoś nie został uzdrowiony, tylko będę uzdrawiał następny. Piotr był na spotkaniu z bratem Toddem White'em. Ile ludzi próbował uzdrowić, zanim pierwszy się został uzdrowiony? Setki. Na setki ludzi, nie tam na dziesiątki. On mówi, że chyba na 700 osób kład ręce, zanim ktokolwiek uzdrowiony został. On wszędzie kład ręce na chorych. Żona się wstydziła z nim do marketu jeździć. 50. 950 osób położyło ręce, bo liczył, nikt nie został uzdrowiony. powiedz. jak to? <grym wytrzymał> tak to. Dlaczego? Nie interesuje mnie to. Nie jestem teologiem. Rozumiecie mnie? Przyjaciele, nie jesteście teologami. Ja mam koszulę z koloratką. Specjalnie ją się założyłem na ulicę. I ludzie przychodzili i mówili, proszę księdza. Ja mówię, nie ma problemu. Gdzie ksiądz ma parafię? Ja mówię, Warszawy. Warszawie. Mm. Kobietę przyprowadziłem, zapozdawała mnie w ręku. Dziękuję. Ja niech ci Bóg błogosławi. A mnie to w ogóle nie rusza. W ogóle mi to nie rusza. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy głosisz Boże Słowo, tak? Jesteś jedynym przedstawicielem Boga dla tej osoby. Bo Słowo mówi. Kto? Was przyjmuje, mnie przyjmuje. Amen? To jest Biblia. Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. I my możemy z siebie robić pajaca, rozumiesz? I zakładać takie różne historyjki. Po co? Po to, żeby ludzie chcieli posłuchać słowa, bo w tym momencie ja jestem jedynie nośnikiem. Co mówi słowo? Kim jesteśmy? Naczyniami, tak? I narzędziami. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, ja jestem nośnikiem Chrystusa ja mogę z siebie pajaca zrobić, po to, żeby Chrystus byłby wywyższony. Ale to w ogóle nie oznacza, przyjaciele, że ja jestem teologiem, że ja jestem człowiekiem, który uczy o Bogu, czy też szuka nauki o Bogu. Nie, ja szukam Boga. Ja szukam Boga, szukam Jego życia, szukam Jego serca. I teraz, co ja znajduję? Ja znajduję Boże priorytety, przyjaciele. I ja się dowiaduję, że istnieje waga Boża i waga ludzka. A skoro żyję już nie ja, ale żyje mnie Chrystus, to ja olewam wagę ludzką, tylko się muszę wziąć za wagę Bożą. I jeżeli ja chcę coś osiągnąć w tym życiu tutaj, to ja muszę postępować wedle Bożych priorytetów, a nie moich priorytetów, bo żyję już nie ja. Więc skoro żyję nie ja, to też nie żyją moje priorytety. W starym życiu miałem różne priorytety przyjaciele. Priorytety to są różne skala, to jest skala wartości. I wiecie, co się stało, jak ja się narodziłem z Bożego Ducha? Wziąłem kartkę papieru. W więzieniu siedziałem, wziąłem kartkę papieru i zacząłem wypisywać nowy system wartości Artura. Nowy system wartości. Nowy. Ja kiedyś miałem jakiś system wartości. Dla mnie znaczyły coś pewne rzeczy. Ale kiedy poznałem Jezusa, to zacząłem poznawać jego system wartości. Przyjaciele, liczy się tylko Boży system wartości. Tylko Boży system. Ja dzisiaj rozmawiałem tutaj z bratem, mówiłem, że ja wstaję rano, wielokrotnie mam chaos w umyśle, emocje moje wszystkie są rozbiegane, a myśli nie wiadomo gdzie są. Tak? Ale mnie to Guziko wchodzi, bo za to mnie obchodzi. Co to mnie obchodzi? Ja to nie jestem dusza moja. Ja to jestem odrodzony duch. A więc teraz biorę na warsztat Boże priorytety. Boże priorytety i chciałbym, żebyśmy o tym dziś mówili, żebyśmy do tego dotknęli. Chciałbym, żebyście chociaż sobie notowali te rzeczy, żebyście niekoniecznie ich szukali, ponieważ chcę wam podać kilka wersetów biblijnych, żebyśmy mogli potem studiować te wersety, to jest, to jest ważne. Księga Przypowieści Salomona, jedenasty rozdział, pierwszy werset. Przypowieści Salomona, inaczej Księga Mądrości, to był mądry człowiek ten Salomon. Jego mądrość nie pochodziła od człowieka, ale pochodziła od Boga. Żeby chłopina szedł za tą mądrością, to by naprawdę poszedł jak w ale nie poszedł za tą mądrością. W pewnym momencie tenże wielki Salomon zbłądził, Tak, błodził. Wiemy, że błodził, ale zostawił po sobie potężną mądrość. Zostawił mądrość Bożą. Dlatego ta księga nazywa się Księgą Mądrości. I przy powieści Salomona, czyli Księga Mądrości, 11 rozdział pierwszy werset, mówi tak. Waga fałszywa jest ochydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają mu się. Jakie się podobają odważniki Bogu? Pełne. Odważnik to kiedyś nie było to co teraz jest odważnikiem, teraz to jest kawał metalu, No oczywiście też można oszukać na tym, tak? Ale kiedyś było o wiele łatwiej oszukać na odważnikach, bo odważniki były z innych elementów robione przyjaciele. Pierwsze odważniki były z innych elementów. Pierwsze odważniki, wiecie, z czego było robione z naczyń, tego rodzaju naczyń, wypełnionych w różnej, na różnym odcinku piachem. To się nazywało efa. To miało pokrywkę. I ta efa to był odważnik. I na tym oszukiwano. Wiecie, jak oszukiwano. Dosypywano tam albo za dużo piasku, albo za mało piasku. Człowiekowi, który chciał coś kupić, ciężko było sprawdzić dokładnie. Bo wystarczyło tylko odrobinę, za mało piasku albo odrobinę, za dużo piasku. I po całym dniu taki fałszywy handlowiec miał ukręcone dużo więcej kasy niż mógłby zarobić normalnie. On kradł! I to był fałszywy odważnik. Jest napisane, fałszywa waga jest ohydą dla Pana. Bóg jest Bogiem prawości, Bóg jest Bogiem uczciwości, Bóg jest Bogiem rzetelności. To nie znaczy, że my się musimy spinać i my musimy uważać, uważać, że zawsze musimy być doskonali. Absolutnie! To nie o to chodzi. Ja się w ogóle, żebyście mnie dobrze rozumieli, jak, jak słuchacie już tego co, co mówię od pewnego czasu do was, to wiecie, że ja w ogóle się nie skupiam na grzechu. Bo grzech nie jest czymś na czym się warto skupiać. Bo jest zasada taka, co rozważasz to czcisz, pamiętaj! Co rozważasz to czcisz. Po prostu będziesz rozważał grzech. Rozumiesz? to będziesz wychwalał szatana. Nie rozważaj grzechu. Grzech to jest śmieć. Ja nie rozważam śmieci. Ja nie biorę kosza na śmieci w swoim domu, no nie? I nie rozważam co tam jest. Ja nie rozmyślam o moich śmieciach. Wiecie co robię ze swoimi śmieciami? Wyrzucam! Gdyż grzech nad wami panować nie będzie. A więc ja nie rozważam grzechów moich. Jeżeli zdarzy się, że upadam. Czy też zobaczę, że wszedłem w jakieś zwiedzenie, pokutuję przed moim Bogiem, obbywam się w krwi i idę do przodu. Nie wpadam w chrześcijańskie depresje, w stany załamania, bo wierzę w list Rzymian, ósmy rozdział, pierwszy werset. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A ja jestem w Chrystusie Jezusie. Czy leżę, czy stoję przyjaciele? Taka jest prawda o chrześcijaninie wypełnionym Duchem Świętym. A więc nie rozważam grzechów, ale... Cóż z tego? To jeszcze mnie nie usprawiedliwia, pod względem pod, z perspektywy Bożej. Jestem usprawiedliwiony, jeżeli chodzi o to, że krew Jezusa mnie obmyła. Amen. Ale Bóg mówi do mnie dalej. Artur, ważną rzeczą jest, żebyś miał ogląd sytuacji. Bo moja krew Cię zawsze obmyje. Ale mam dla Ciebie coś więcej. Chciałbym, żebyś nie popadał w te tarapaty już. Bo Bóg nie chce, żebyśmy popadali w tarapaty. On nas wyciągnie z tych tarapatów, ale nie chce, żebyśmy powodali w tarapatu. Dlatego on mówi tak, musisz poznać moją wagę, musisz zrozumieć moje zasady, musisz zrozumieć, co jest dla mnie ważne. Ja wiem, że dla Ciebie są jakieś rzeczy ważne według duszy i ciała, ale Artur, ja chcę Ci pokazać moją wagę. Moją wagę, gdyż ja nie chcę, abyś chodził według wagi fałszywej. Bo waga duszewno-cielesna jest wagą fałszywą, my często źle oceniamy według duszy i ciała, często źle oceniamy. Kiedyś jesteśmy z Agatą w takim więzieniu, chyba w Rzeszowie, czy tam gdzieś pod Rzeszowem, w takiej ciężkie ciężkiej decydywy więzieni, tam głosiliśmy razem z Kolą, z tym raperem, robiliśmy tam spotkanie i już, już i Kola już miał rapować pierwszy, ale jeszcze ci recydywiści się schodzili, sprowadzali ich z innych oddziałów i w pewnym momencie i my siedzimy z przodu tej sali, i w pewnym momencie przychodzi taki recydywista, słuchajcie, jak on wyglądał. Cała twarz obtatułowana, taki dziki w oczach, tam wszedł, taki był. Tylko zdemonizowany do szpiku kości. Spojrzeliśmy na siebie, zagata Agata mówi: On mówi, o bo, mówi, on to w życiu tego nie będzie chciał słuchać. Bo to, bo, no gość, rozumie, o no to chodzi, zobaczy, oceniliśmy sprawę po ludzku. Od razu wszedł z tyłu, zrobił taki bałagan, słuchajcie, że od razu nikt nie chciał słuchać. On tam się, człowieku, wiesz, buja jak autobus we wszystkie strony. Widzę, że tutaj jest demoniczna atmosfera od razu. Chaos i zamieszanie, więc. Kola zaczął rapować. Gość. Cały czas coś tam gada, ale coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Ja zacząłem głosić. Zaczął słuchać. Słucha, słucha, słucha. Gdzieś po 40 minutach głoszenia mówię, kto z was chce oddać życie Jezusowi? On wybiegł jak ze sprężyny pierwszy. Pierwszy bieg. Pierwszy bieg ze łzami w oczach nawrócił się ten typ. Nasze dusze się myliły. Popełniliśmy pomyłkę. Dlaczego? Bo to fałszywa waga. jest. To są fałszywe odważniki. Nasze Nie. psychofizyczne odważniki. Fałszywe! A fałszywa waga jest ochydą na Pana. I Pan mówi, musicie poznać prawdziwą wagę. Prawdziwe rzeczy. Rzeczy prawdziwe. Kiedyś w świecie byłem oszustem, cały czas robiłem nieprawdziwe rzeczy, wszystko robiłem nieprawdziwe, nieprawdziwe rzeczy, słuchajcie, ja nawet nieprawdziwe, ja nawet się przedstawiałem ludziom nieprawdziwie, przedstawiałem się jako, jako mecenas Peter Wagner, z tej strony mówi mecenas Peter Wagner, słucham, biuro adwokackie, biuro adwokackie, 10 lat więzienia człowieku, wie, o co chodzi, 8 lat szkoły podstawowej, ja wszystkich ściemiałem, firmy proszę Ciebie, ja byłem prezes, ja byłem taki, ja byłem inny, rozumiesz o chodzi. Jedna wielka ściema, fałszywa waga, fałszywa waga, nawet moi wspólnicy mnie nie lubili niektórzy, fałszywa waga, kłamałem na potęgę, w ogóle, w ogóle żyłem w jakimś świecie mitycznym, Mitoman. rozumiem? Ja byłem mitomanem, sam już wierzyłem w te kłamstwa chyba, które, jak żyjesz w takiej matni kłamstwa, to ty sam w to wierzysz, człowieku, fałszywa waga, w tych samych przypowieściach Salomona, w 16 szesnastym rozdziale, 16 rozdziale w wersecie jedenastym czytamy taki tekst Prawidłowa waga i szale wagi należą do Pana, wszystkie odważniki w worku są Jego dziełem, a więc widzimy, że prawdziwą wagę ustala Pan. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który miałby pełną możliwość ustalenia praw, pełnych Bożych praw, każdy się myli. Dlatego napisane w liście jest do Rzymian, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli, czyli zbłądzili i brak im chwały Bożej, czyli nie mają kontaktu z niebem. Nie mają kontaktu. Tak. Dopiero kiedy się narodzą na nowo, zaczynają mieć kontakt. Widzimy, że Bóg ma priorytety. I teraz naszym zadaniem, przyjaciele, jest te priorytety poznać. Bo skoro Bóg ustalił priorytety, to też ujawnił priorytety. Bóg nie chowa niczego, co jest pomocne ludziom. Wiecie co Bóg chowa? co jest ludziom niepomocne. Dlatego nieznane rzeczy są pańskie, schowane. Ludzie się zastanawiają, ciekawe, czy są kosmici. Pytają mnie, pastorze, pastor uważa, że pastor wierzy w kosmitów? Ja mówię, wierzę w Boga. Czy kosmici są? Nie wiem. No bo u nas w kościele to mówią, że jest, jedyni jesteśmy we wszechświecie. Ja mówię, ale ja nie wiem, bo ja nie mam w Biblii tego napisanego. Nie ma w Biblii żadnych annotacji na temat kosmitów. Nie ma ani, że jesteśmy jedyni, ani, że nie jesteśmy jedyni, więc w ogóle po co my to rozważamy? Zgadza się? Po co my to rozważamy? Nie musimy, bo to są rzeczy ukryte. Nie rozważajmy rzeczy ukrytych. Jest wiele rzeczy ukrytych, przecież. Wiele rzeczy ukrytych. Czasami pojawiają się pewne przecieki Boże. I powiem Wam więcej, im bliżej przyjścia Pana Jezusa, tym więcej tych Bożych przecieków tym więcej Bożych Przecielnych wiecie, więcej Bożych Przecielnych ja nie będę o tym tutaj mówił, bo to, bo to nie o to chodzi ale jest coraz więcej rzeczy w których Biblia daje tylko maleńką informację a dzisiaj one zaczynają się pojawiać coraz bardziej tak? ale nie trzeba o tym nawet mówić w tym momencie chcę mówić o tym, że rzeczy istotne są przez Boga objawione i jeżeli my Szukamy rzeczy mniej istotnych, a nie przyjmujemy istotnych, no to my błądzimy, przyjaciele. Priorytety Boże są objawione czarno na białym w słowie Bożym. Jaśnie nie można. To są kodeksy pewne. Pewne ustawy Boże. Jasne, jak słońce. I Bóg mówi: zobacz, jaśnie nie mogę. Bóg mówi: Jestem Bogiem, a jaśnie nie mogę. Tam jest taki tekst w Biblii. Oto kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć, dobro i zło. I co jeszcze mówi? Wybierz dobro. Jeszcze reklamuję te, wiesz? Reklamuję te dobre rzeczy. Mówię, weź to wybierz, no. Kładę ci do wyboru. Mówię, możesz wybrać co chcesz. Nie popiekło, diabła mnie. Rozumiesz? Ale ja ciebie zachęcam. Taki marketing. Ja ciebie zachęcam, abyś wybrał to. Bo to jest w a tamto to szajs. Rozumiesz? To zobacz, Bóg jaśnie nie może. Nie może! On krzyczy o priorytetach do nas. On nie mówi cichutko jak mamy żyć. On krzyczy! Gdzie kobieta do mnie podchodzi. Proszę księdza, to tak nie trzeba może krzyczeć. Ja mówię proszę Panią. Ale Jezus powiedział, żeby mówi to co powiedzą nam na ucho krzyczeć na dachach. Hmm. No ale tak na koszu, na śmieci to chyba nie wypada. Ja mówię, ale Jezus stanął na śmietniku tego życia. Hmm. Wiesz co to Tak na <grym spodziewać> ludzie tych dialog prowadziliśmy. Wiesz. Ale Jezus był cichy, mówi do mnie. Ja mówię, ale wziął. Ale wziął. ale wziął bad. Ale wziął bad. Tak? I rozpędzał ludzi. Zgadza się? Tak jest Jezus luja. Jest silencjo jest potężnie. Do mnie przyszedł, do mnie jako cichy głos. Ale jak powiedział do mnie tym cichym głosem rozumiecie? To mnie pęk kręgosłup duchowy. To było tak silne. Pękło. Pękło. Jego głos łamie cedry libanu. Jego głos łamie cedry libanu. Księdze Ozeasza w 11 rozdziale 8 wersji. Księdze Ozeasza. W 11 rozdziale 8 wersji. Bala Śiosi. To może tak. W jego ręku, jak u kanary jest fałszywa waga, lubi oszukiwać. W czyim ręku? W jego ręku. Karaleńczyka jest fałszywa waga. Lubi oszukiwać. To prezentuje z tobą W Jego ręcznie jest fałszywa waga. Dlaczego? Diabeł ma fałszywą wagę. Dlatego, że diabeł lubi oszukiwać. I diabeł chce, żebyśmy zawsze żyli orzuceni. Diabeł chce, żebyśmy ustawicznie byli oszukani. Bo jeżeli jesteś oszukany, rozumiesz? to wchodzisz w system zwiedzenia. Wiecie, jak się wprowadza kogoś w system zwiedzenia, wkłada mu się do jego umysłu fałszywe informacje, fałszywe priorytety. Fałszywe rzeczy. Fałszywe rzeczy. I ktoś zaczyna tym żyć i myśli, że to jest prawdziwe. Prawdą jest to, że z źle po priorytety prowadzą do systematycznego otwierania się na duże korina. Jeżeli ty będziesz miał źle poukładane priorytety, przecież źle poukładany będziesz miał priorytety, nie będziesz znał bożych priorytetów, to ty wejdziesz w zwiedzenie. Nie ma dwóch znanych. Staniesz się zwiedziony w czym? We wszystkim, w każdej dziedzinie życia. Ludzie myślą, że być zwiedzionym to jest to, że, że tylko że my nie wierzymy w Jezusa, tylko my wierzymy w Buddę. Tak, to są zwiedzenia, ale to są zwiedzenia takiego rzędu, że o tym wszyscy wiedzą. to wszyscy wiedzą? Nieraz muzułmanie rozmawiają ze mną, ludzie mówią, ja, Mahomet, ja mówię, no co Mahomet, no Mahomet, no bo Mahomet to to, to tam, mówię, umarł Mahomet, umarł, pochowali Mahometa, pochowali, mówię, a Chrystus stał w martwie. Jezus Chrystus umarł, pochowali Go, a potem wyszedł w ciele z grobu. Nikt nie wyszedł w ciele z grobu, przyjaciele, nie wyszedł Mahomet, Budda, Konfucjusz nikt nie wyszedł w ciele z grobu, tylko Jezus z Nazaretu. Tylko Jezus z Nazaretu, Syn żywego Boga i izraelskiej dziewczyny. Zobaczcie, kurczę, to jest fenomenalna historia. No, ale to są wielkie zwiedzenia, ale są też małe zwiedzenia, ogrom małych zwiedzeń. Ludzie mówią tak, ja muszę palić. To jest takie Ja mówię, czemu musisz palić? Czemu musisz? No bo mi się.. bo mi się chce. Tak. Bo jak mi nie palę, ja mówię, no właśnie, co się dzieje to, Tobą, jak nie palisz? Wymieńmy teraz rzeczy, które się z Tobą dzieją. Tak, ssiecie w żołądku, jesteś nerwowy i boli Cię głowa. Tak? No i co Ty myślisz? Co to są za rzeczy? Co to jest? siemię w żołądku, jestem nerwowy, boli mnie głowa. Co to, są za, co to są w ogóle za historie? Ludzie na świecie umierają z głodu. Popatrz. Codziennie. Codziennie. Dzisiaj, dzisiaj, dziesięć tysięcy dzieci umrze z głodu. Dzisiaj. Pasuje dzisiaj do północy na tym świecie, 10 tysięcy dzieci z głodu, a Ty mówisz tak, a Ty mówisz tak, będzie mnie ssać w żołądku, będzie mnie boleć głowa rozumiesz, i będę nerwowy, no to <mówię>, mówię, zobacz co Ty masz w głowie, to się nazywa zwiedzenie, masz zwiedziony system, masz zwiedziony system, rozumiesz, zwiedziony system. Wiedziomy system. Jest takie jedno radio chrześcijańskie, nie będę go nazywał, ale tam się bardzo dużo, bardzo się źle mówi o Żydach. W chrześcijańskim radio. O Żydach się źle mówi. O Żydach. Czujesz klimat? Jezus Żyd. Maria Żydówka. Rozumiesz? Święty Józef Żyd. Wszyscy apostołowie Żydzi. Wszyscy. Skąd wyszło chrześcijaństwo? Z żydostwa. Kurczę. No ludzie. No mówią, bo to Żydzi zabili Pana Jezusa. Mówię, Żydzi zabili Żyda. Pasuje Ci? Tak, Żydzi, bo to się działo na terenie Żydów. To kto go miał zabić? Kto go miał wydać?